Drodzy bracia, padły słowa, od których wszechświat zadrżał w dnia. Dzisiaj tu jesteśmy, bo te słowa padły, bo to, co się stało, się stało, wykonało się. Gdyby się nie wykonało, nie byłoby nas tutaj. W kontekście wieczerzy pańskiej chciałbym się podzielić przede wszystkim troszkę o dziele Pana Jezusa, ale pozwólcie też, że potem troszeczkę powiem o życiu, które z Niego wynika, patrząc jakby troszkę poza te spotkanie, na po prostu następujące dni. Pójdziemy, wrócimy do swoich domów, do swoich prac, sąsiadów. Myślę, że bardzo, przynajmniej dla mnie, bardzo wiele cennych rzeczy już tutaj dzisiaj, wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj wziąłem. To jest cudowne. Widzę, że Bóg czyni swoje dzieło. Wczoraj siedzimy tutaj z braćmi. jeden brat z drugim rozmawia. Coś mu tłumaczy i mówi coś. I tak jakby, a ja tutaj się z boku i do niego i u to mnie uderza. I mówię, to, to jest do mnie. I to jest cudowne, że Bóg działa w swym miłosierdziu. Ale wszystko zaczyna się dla nas centrum wszechświata dla nas to jest wykonało się słowa świadczące o potężnym dziele o potężnym zwycięstwie zwycięstwie we wszechświecie słowa nam drogie słowa nam bliskie dzieło nam bliskie pchani przez to idziemy przez życie powinniśmy przynajmniej to powinno być żywe w naszych sercach. Ofiara Pana powinna nas pobudzać, ożywiać. Wstajemy rano, żeby chwalić Pana Jezusa. Idziemy przez dzień, żeby uwielbiać Chrystusa, bo on jest godzien wszelkiej chwali. Wykonało się. Wykonało się, bo zapłacona została największa, najsroższa cena we wszechświecie. Pan Jezus. Zapłacił całym sobą. Stwórca wysiał na krzyżu. Za nasze grzechy, za moje grzechy i za Twoje, za Twój i mój osobisty grzech. I to była cena nowego przymierza. Uwaga! Zbawieni jesteśmy darmo z łaski. Ale łaska nie przyszła za darmo. Ktoś musiał srogo zapłacić, żeby ta łaska była dostępna. Żeby te nowe przymierze w ogóle mogło zaistnieć. Wpierw Syn Boży zapłacił najwyższą cenę, która była do zapłacenia. Bo nie ma wyższej ceny. Żeby ten, który jest najwyższy, uniżył się jak najbardziej. Nie ma wyższej ceny we wszechświecie nigdy nie była zapłacona przez nikogo. Wyższa cena. I to była cena nowego przymierza. I tak czytamy o, w zapisie Ostatniej Wieczerzy, gdy oni jedli, wziął Jezus chleb, pobłogosławił, łamał, dawał uczciom i rzekł baczcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Bez zapłacenia najsroższej ceny bez krzyża Pana Jezusa nie byłoby tego kielicha. On po prostu by nie zaistniał dla nas. Nie byłoby odpuszczenia grzechów, bo nie byłoby kara, nie byłaby zapłata uiszczona. Ale ceną, którą Pan Jezus zapłacił, żebyśmy my mogli pić z tego kielicha. To jest wypicie zawartości innego kielicha. Pan Jezus wypił z innego kielicha, żebyśmy my mogli pić z tego kielicha. W Ewangelii Mateusza 26,39 czytamy o trwodze, o agonii wręcz, która przyszła na naszego Pana. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Niech mnie ten kielich minie. Co to za kielich? Co jest w tym kielichu? Co tam jest w środku? Pan Jezus w pełni Bóg i w pełni człowiek był tu w stanie wielkiej trwogi i bał się wypić zawartości tego kielicha, o którym tu jest mowa. I w Piśmie Świętym przewija się przez całe Pisma motyw pewnego kielicha, którego zawartość jest przerażająca. I nie ma niczego straszniejszego, niż zawartość tego kielicha. W Apokalipsie, Jana 16, rozdziale, 19 wersecie, czytamy o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 zapalczywego gniewu Boga. Kielich zapalczywego gniewu Boga. Sąd Boży. Sąd Boży, który przyjdzie na wszystkich grzeszników. I przyszedłby również na nas. I słusznie przyszedłby na nas. Jeden brat mówi czasami... Panie, na jedno naprawdę zasłużyliśmy. To jest sąd. To, na to, naprawdę, to jest jedyne, na co w pełni zasłużyliśmy. Jedna, jedyna rzecz, na którą zapracowaliśmy naprawdę w swoim starym życiu. To jest sąd. I Syn Boży wypił do dna ten kielich gniewu Bożego, sprawiedliwego sądu Bożego, gniewu Bożego. Sprawiedliwy gniew świętego Boga, który należą się nam. I to my powinniśmy ten kielich pić to my powinniśmy zostać ukarani i srogo osądzeni. Każdy z nas za swój osobisty grzech. Sami powinniśmy zapłacić cenę i przyjąć karę, wieczne potępienie. I teraz Jezus wypił ten kielich do dna, żeby móc dać nam inny kielich. Żeby móc okazać nam łaskę. I dla nas łaska jest za darmo, była za darmo, ale dla nas Syn Boży srogo zapracował, musiał srogo zapłacić, żeby ją umożliwi umożliwić. Odpuszczenie grzechów jest tak wielkie, ta łaska jest tak wielka, że tak naprawdę myślę, że nikt z nas nie, nie ogarnia, ja przynajmniej nie ogarniam, nie potrafię tego ogarnąć. Jakiś skrawek, tak? Cudowne to jest, te, kiedy wgłębiamy się, poznajemy, radujemy się, dziękujemy, ale do końca nie, roz, nie rozumiem, jak, jak, dlacz, że, to, że, że Bóg zdecydował się na tak drastyczny krok, że on to naprawdę zrobił. Rzeczywistość, że Syn Boży naprawdę przyszedł, naprawdę stał się człowiekiem, naprawdę poszedł na ten krzyż i naprawdę mnie zbawił. I naprawdę, no to, naprawdę to zrobił. I w ogóle zrobił to, gdzie w ogóle nie, nie było niczego, żeby powiedzieć, no to, to jest dobry gość, tak jak tu braci, się z tobą zgadzam. Nie mogę, nie mogę powiedzieć, nikt z nas nie może móc powiedzieć, nie może móc pomyśleć, jest coś we mnie dobrego, że naprawdę, no wiadomo, że mnie mógł zbawić. No bo musimy się z tym zgodzić. Obojętnie jakie mamy poglądy na temat wybrania i tak dalej, musimy się z tym zgodzić. W naszych sercach musimy to odebrać. To jest prawda, że cała zasługa jest w krwi baranka. Inaczej obdzieramy go z chwały. I ta łaska, to doświadczenie Bożej łaski musi mieć przełożenie na nasze życie. Więcej, jesteśmy winni tego. I słuchajcie, to o czym była mowa tutaj, bojaźń Boża. Tak brat Paweł wytłumaczył cudownie, wyjaśnił o bojaźni Bożej. To nie jest jakaś opcja dla życia człowieka wierzącego. To nie jest tak, że my możemy sobie wybrać, jak my to życie będziemy prowadzić. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to winniśmy dać Bogu posłuszeństwo. To nie jest... To, że my sobie wybierzemy jakąś łagodniejszą drogę. My nie mamy prawa do łagodniejszej drogi. Wyjście do Tytusa w drugim rozdziale apostoł Paweł pisze o praktycznym przełożeniu tego, co się stało, tego wykonało się na nasze życie. Widzicie, do Tytusa w drugim rozdziale, początek tego rozdziału mówi, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Drodzy bracia, jest coś, co odpowiada zdrowej nauce. Jest postępowanie, które odpowiada zdrowej nauce. Jeśli mamy tylko jakąś naukę, ale ona nie ma przełożenia takiego, jak tutaj jest napisane: jeśli ta łaska nie, nie, nie, nie rezultuje w takim odpowiednim postępowaniu, to coś jest nie tak. Albo coś tą nauką jest nie tak, ona zapewne nie jest zdrowa, albo my ją tylko wyznajemy. Ale ona nie ma przejścia do naszego serca, do naszej głębi, i tak jak tutaj była też mowa, też cudowne, o oczach była mowa, że to w sercu, tak? W sercu się zaczyna cały program. ale jeśli serce doświadczyło Bożej łaski, to coś z tego wynika. Nie da rady, nie wiem, zapłonąć płomieniem mi się nie spalić. I w tytu, w tytuł sa drugim rozdziale tutaj jest mowa o zachowaniach ludzi, mężczyzn, kobiet e, i tak dalej, młodszych i tak dalej. I troszeczkę to Pójdę dalej i zacznę od sług, dziewiąty werset, i, i chciałbym przeczytać od dziewiątego do czternastego wersetu. Słudzy niech będą ulegli swoim Panom we wszystkim, niech będą chętni, nie, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga.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 te grupy, tu wcześniej wymienione, mężczyźni, kobiety, młodzieńcy, cudzy i tak dalej, dla którego oni mają żyć takim życiem, czy my mamy takim życiem żyć, to jest to, że objawiła się przecież łaska Boża. Bo doświadczyliśmy łaski Bożej. Coś się stało. Stało się coś, że to musi mieć odpowiedź w naszym życiu. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas. I musimy zadać sobie to pytanie, czy mnie ta łaska poucza? Czy mnie poucza to, że doświadczyłem takiej wielkiej łaski? A ta łaska naucza nas, żebyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości i żyli wstrzamięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując Pana, aż przyjdzie. Spożywamy też chleb i wino, zwiastując Pańską śmierć, aż przyjdzie. I czytamy w 14 wersecie, że Pan Jezus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, nie aby nas pozostawić i usprawiedliwić naszą wszelką nieprawość. Dlatego jest to źle pojęta wolność, jeśli pobożamy ciało, jeśli dajemy sobie pozwolenie na to, żeby żyć byle jak, po prostu nie mamy takiego prawa. Jesteśmy kupieni, drogoście kupieni, srogo zapłacone za każdego z nas. Aby oczyścić sobie ludna własność, czy to nie zmienia wszystkiego, że nie jestem swój, że nie, jestem, nie dysponuję swoim życiem, że to, co mam, tak naprawdę tylko jestem szafarzem? Czy to nie zmienia wszystkiego, czy też nie jestem, bo w głowie swojej myślę, że ja mam prawo do szafarz, do swojego rozporządzania, według swojego woli uznania, nie pytania się o Bożą wolę. Łaska zobowiązuje nas do świętego życia. Drogoście bowiem kupieni i nie należycie już do siebie samych łaska pod nowym przymierzem nas o tym poucza, bo cena zapłacona za łaskę znaczyła dla Pana wszystko całopalna ofiara Pan cały się oddaje dlaczego miałby żądać od nas czegoś mniej niż tego że cali się oddamy On udostępnia łaskę swoją łaska działa w naszym życiu uzdalnia nas, czyni dzieło w naszych sercach i podejmujemy to, wchodzimy w to Bóg chce od nas wszystkiego. I to jest naturalna reakcja na tak potężny dar łaski. I tak myślę sobie o tym i tak mówię, wiecie, bo y, tak kiedyś mnie nauczono i myślę, że to jest błędne. Oczywiście y, to, co teraz chciałem powiedzieć, y, że to nie jest tylko tak, że my przygotowujemy się na tą szczególną pamiątkę. Teraz będziemy odchodzić pamiątkę cudowne, to jest wyjątkowe. Nie zrozumcie mi źle. To nie jest tak, że my sobie zjemy chlebek i wypijemy, popijemy winkiem. To jest wyjątkowe. To jest cudowne, wyjątkowe i naprawdę z wielką, wielką bojaźnią myślę, powinniśmy do tego podchodzić. Ale myślę, że nie może być tak, że po prostu tak przygotowuje się teraz szczególnie, bo, bo jest teraz pamiątka. Co, co zrobię, jeśli Pan przyjdzie we wtorek rano, gdzie nie będzie pamiątki? Czy ja będę nieprzygotowany? Czy będę miał jakąś. Czy wtedy nie będę jakby na bieżąco chodził z moim Bogiem? Dlatego myślę, że to spojrzenie na dalsze pielgrzymowanie jest, wa jest ważne. Albowiem, kroć ten chlepiecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie aż przyjdzie. To myślę jest koncentracją. Cena zapłacona. Chrystus, który się poświęcił. On, On wziął ten trud. Myślę, że to jest też to, jak patrzymy na tą rodzinę, tą, tych bogobojnych ludzi w Toruniu, o tym to była mowa, że oni są w stanie z taką radością służyć Bogu. Bo oni rozumieją, że On, On poniósł trud. Czym jest mój trud? Czym jest Twój trud? On poniósł to, co trzeba było ponieść. Amen.